Psalm 49 Zwróćcie uwagę, że w nagłówku tego psalmu jest to pieśń dla przewodnika chóru, czy raczej są to jakieś informacje dla przewodnika chóru, a więc była to pieśń, która była śpiewana, a więc wielokrotnie w świątyni śpiewano tą pieśń i rozmyślano nad jej treścią, tak jak i my śpiewamy wielokrotnie te same pieśni, aby utrwalić pewne prawdy, pewne treści w naszych sercach. A więc jest to coś, co Bóg chciał, żeby w sercach Jego ludu było utrwalone żeby ludzie o tym myśleli słuchajcie tego wszystkie ludy kłońcie uszu wszyscy mieszkańcy świata zarówno wy synowie ludu jak wy synowie możnych zarówno bogaty jak i ubogi usta moje będą wypowiadać słowa mądre a rozmyślanie serca mego będzie rozsądne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 są grobami na wieki Mieszkania ich z pokolenia w pokolenie Chociaż imionami nazwali kraje Ale człowiek, który żyje w przepychu Nie ostoi się Podobny jest do bydląt, które giną Taka jest droga tych, którzy żyją W błędnej pewności siebie I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba Pędzą jak owce do otchłani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 Powtarzająca się tutaj myśl, głównie w tej drugiej części tego psalmu, to prawda o tym, że jesteśmy tutaj na ziemi tylko na jakiś czas, że nie zbudujemy sobie tutaj trwałego domu i nasze życie na tej ziemi nie trwa wiecznie. Po prostu wszyscy jesteśmy tutaj tylko tymczasowo. I choćby człowiek, nie wiadomo jaki wielki tutaj był na tym świecie, choćby nie wiadomo jaką miał sławę, jaki piękny dom by sobie nie zbudował, jakie, jakich pieniędzy by nie nagromadził i cokolwiek co tutaj może osiągnąć i zdobyć i dokonać, to nie przetrwa. To wszystko przeminie. I człowiek nie jest w stanie tego zabrać ze sobą do grobu. Nie w stanie zabrać tego ze sobą aby korzystać z tego po śmierci. Wiecie, że w star starodawnych czasach próbowali zabierać do grobu i budowali niektórym takie ogromne grobowce, gdzie tam wstawiali im te wszystkie ich bogactwa, także zabierali to ze sobą do grobu, ale oni już z tego nie byli w stanie korzystać jak później odkryto te grobowce oni tam jak ich położyli, tak leżeli tam nie wygląda to, żeby tam się wstawali i się bawili tymi rzeczami, ale po prostu jak już tam ich do tego sarkofagu włożyli to tak jak tam położyli ich tak po tysiącach nieraz lat nawet odkopali, czy tam odkryli i tak samo leżeli nie korzystali już z tych rzeczy to tam stało i murszało śniedziało i nikt z tego nie korzystał więc jest to bardzo ważna prawda że to wszystko co tutaj mamy to wszystko co tutaj gromadzimy jest nam jakby tylko wypożyczone na jakiś czas na jakiś czas możemy z tego korzystać ale wcześniej czy później to wszystko zostawimy i druga prawda która nie jest tak oczywista i którą tutaj psalmista powtarza wielu ludzi nie rozumie jest, jest ta prawda o tym że mamy coś więcej niż tylko to doczesne to przemijające ale mamy wieczną duszę. Mamy coś, co będzie trwało. Coś, co idzie za nami dalej, poza drugą. Jest to prawda, której tutaj psalmista mówi, człowiek, który żyje w przepychu, czyli taki, któremu dobrze się tutaj wiedzie, który cieszy się tym światem, który stara się korzystać z dóbr tego świata, mówi, taki człowiek tego nie jest w stanie zrozumieć. Taki człowiek nie jest w stanie tego pojąć. Jest podobny do zwierząt. Które myślą tylko o tym, żeby się najeść Żeby zaspokoić te swoje potrzeby doczesne I nie mają jakiejś wizji przyszłości Nie mają jakichś planów Nie myślą o Bogu O, o, o jakichś takich kwestiach duszy to, to, to, to zwierząt najwyraźniej nie dotyczy One patrzą, żeby coś zjeść I mają jakieś różne swoje potrzeby Wyspać się, jakoś tam się zadowolić W taki czy w inny sposób I to jest wszystko I psalmista mówi, że są też tacy ludzie Wielu ludzi też w ten sposób żyje. Są jak te bydlęta, jak te zwierzaki bezmyślne, które tylko tymi kategoriami myślą, tylko to jest wszystko, o czym oni rozmyślają. Najeść się, napić, zabawić, dogodzić sobie. To wszystko. Korzystaj z życia, bo jutro umrzesz i nic więcej nie będzie. I nie mają jakiejś wizji przyszłości, ani o niczym głębszym w swoim życiu nie myślą. A jednak ta pieśń, ten psalm, mówi o tym, że jest coś więcej. Że jest dusza I jest ona tak droga, jest ona tak cenna, że człowiek nie jest w stanie za nią zapłacić. Nie jest w stanie. Nie ma człowiek takiego potencjału i takich możliwości, aby swoją duszę, czy jak to jest powiedziane, duszę brata, wiersz dziewiąty, zachować od śmierci, wykupić, zachować czyjeś życie, żeby żył na wieki. Człowiek nie ma takich możliwości. I ten psalm nie daje nam odpowiedzi tak naprawdę na to pytanie, no właśnie, co z tą duszą, co z tą wiecznością, co, co z tym życiem. Jest tutaj tylko taka y, mała wskazówka w wierszu piętnastym. Prawi panować będą nad nimi z poranku. I to właściwie jest jedyny wiersz, który tu jakby stoi w kontraście do tego wszystkiego, co tu jest powiedziane. Jest to taki poetycki, myślę, sposób natchniony przez Bożego Ducha w którym ten psalmista mówi o tej nadziei poranku nowego dnia nowej rzeczywistości która zaczyna się dla tych, którzy są prawi. zaczyna się w momencie ich śmierci jest nadzieja zmartwychwstania, jest nadzieja poranku i nowego dnia, i nowego życia, i nowej świetlanej przyszłości dla tych, którzy są prawi. I tutaj, jeśli o tym pomyślimy w kontekście tego, co tutaj psalmista mówi, jest tutaj swego rodzaju jakiś taki zgrzyt. No bo z jednej strony mówi, człowiek nie ma możliwości, żeby yy, wykupić duszę, nie ma możliwości, żeby przedłużyć życie, a za chwilę tutaj gdzieś jakby coś mówi o jakimś poranku i o jakichś sprawiedliwych i prawych. To co ci prawi mają takie fundusze? To oni mają takie możliwości, żeby swoją duszę, czy duszę brata wykupić? Jeszcze szesnasty wiersz jest. A, to ja chciałbym, Lecz Bóg... Bóg, to jest sedno sprawy, lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie. Tak, tylko Bóg ma moc wyzwolić moją i Twoją duszę z krainy umarłych. Tylko Bóg może zapłacić okup za nasze życie i On to uczynił, On to już uczynił. Kiedy posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł na drzewie krzyża, tam została zapłacona jedyna, wystarczalna cena za moją i za Twoją duszę i za duszę każdego człowieka. Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, nie umierał z własnej winy, nie umierał za własne grzechy, ale płacił cenę za moje i Twoje grzechy, za moje i Twoje nieprawości, jeśli my w Nim położymy ufność, jeśli zaufamy Chrystusowi, że za nas umarł, jeśli oddamy Mu swoje życie w posłuszeństwo, jeśli poświęcimy się Jemu, wtedy stajemy się uczestnikami tego poranka. Ten, ta nadzieja z martwych stania staje się naszą nadzieją. I nasza prawość, nasza sprawiedliwość jest darem Bożym, jest darem łaski. Dzięki naszej wierze i ufności w Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że jest to dobra myśl na początek naszego nabożeństwa. Dobra myśl, aby przychodząc do Boga, śpiewając pieśni, modląc się, aby nie było to coś, co robimy z rozpędu, jak te bydlęta, które nic nie rozumieją. Żeby to nie było coś, co robimy taki bezmyślnie. Wydaje nam się, że wszystko z nami jest w porządku, stoimy w dobrym miejscu. No, fajnie, że przyszliśmy na to miejsce. Tutaj możemy pośpiewać, pomodlić się, coś takiego pobożnego zrobić, zaliczyć ten nasz niedzielny obowiązek. Ale żebyśmy, zanim to jeszcze zaczniemy robić, zanim zaczniemy śpiewać i dalej później modlić się, upewnili się o tym. Upewnili się, czy, czy my rzeczywiście już jesteśmy w gronie tych, którzy mają to życie wieczne, czy też jesteśmy na drodze tych, wiersz 14 mówi, którzy żyją w błędnej pewności siebie. Czy Bóg wyrwał Ciebie z krainy umarłych? To nie jest tylko kwestia, że, że wyrwie Cię z grobu, kiedy umrzesz. Ale Biblia używa tego wyrażenia na wyrwanie z krainy umarłej w odniesieniu do naszego duchowego stanu też. Że człowiek jest w takim duchowym stanie śmierci. Człowiek jest w duchowym stanie oddzielenia od Boga, ciemności. Jeśli wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa z całych naszych serc, jeśli jemy ufamy, to już Pan Jezus mówi, przeszliśmy z śmierci do żywota. Już apostoł Paweł pisze, że Bóg przeniósł nas z Królestwa Ciemności do Królestwa Swojego Syna Umiłowanego. To już jest naszym udziałem, a śmierć będzie tylko momentem, w którym to wszystko się w całej pełni zamanifestuje. I zachęcam każdego z nas, abyśmy dzisiaj u progu tego nabożeństwa spędzili chwilę właśnie w takiej zadumie, abyśmy Upewnili się, że jesteśmy na tej drodze życia, a nie jesteśmy na tej drodze śmierci, w błędnej pewności samych siebie. Abyśmy upewnili się, że za chwilę, kiedy będziemy śpiewać, kiedy będziemy modlić się, to zrobimy coś prawdziwego, to zrobimy coś, co nie będzie tylko jakąś religijną formą, pustym jakimś obrządkiem, ale będzie czymś, co rzeczywiście może płynąć z naszych serc. Jeśli nie masz takiej pewności zbawienia, nie masz takiej pewności, że Bóg Cię uratował, że Bóg zmienił Twoje życie, że wiesz, dokąd idziesz i wiesz, że możesz czekać na zmartwychwstanie, to zachęcam Cię, abyś na początku tego nabożeństwa wołał do Boga i prosił. Boże, daj mi łaskę upamiętania. Oświeć moje serce. Pokaż mi, o, o to, co, co ten człowiek tam mówi z przodu? Czy to rzeczywiście tak jest? Czy to rzeczywiście prawda? Czy, czy, czy jest tak, jak on mówi, czy, czy to ogóle są jakieś bajki religijne? Boże... Oświeć mnie. Jeśli jesteś, to mów do mojego serca. Przemawiaj do mnie. Pozwól, żeby to nabożeństwo też coś mi pokazało. Coś, coś wniosło do mojego życia. Pochylmy nasze głowy, proszę. Dziękujemy, kochany Ojcze, że możemy przyjść do Ciebie i otworzyć Twoje Słowo i słuchać Twojego głosu. Czytać o tym, co Ty do nas mówisz co Ty zawarłeś w tym Słowie, aby nas oświecić, aby nas pouczyć, aby nas napomnieć, aby nas zawrócić z drogi śmierci i wprowadzić nas na drogę życia. Dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, które możemy czytać i rozważać. Dziękujemy, że możemy też do Ciebie mówić Panie, wiele rzeczy nie rozumiemy, wiele rzeczy jest dla nas zakrytych, ale kiedy Ty do nas mówisz, to chcemy na to reagować, chcemy na to odpowiadać. I tak modlę się o każdego z nas tutaj dzisiaj, abyśmy mogli naprawdę usłyszeć dzisiaj Twój głos, mogli być przez Ciebie dotknięci, jeśli tkwimy w ciemności, jeśli nasze serca są pogrążone w grzechu, jeśli związani jesteśmy nieprawością i idziemy tą drogą zagłady, ratuj nas, Boże. Zmiłuj się nad nami. I przez Pana Jezusa Chrystusa, którego dałeś, aby za nas umarł, ratuj nas. Daj nam tę łaskę upamiętania i wiary. Wykorzystaj ten czas tutaj, aby przemawiać do naszych serc, i Wskazać nam drogę życia, drogę prawdy drogę zbawienia, która jest w Twoim Synu, Panu Jezusie Chrystusie. Dotykaj naszych serc, prosimy. Przemawiaj do nas. Oświecaj nas. I nie daj nam zginąć. Nie daj, abyśmy byli jak te bydlęta, bezrozumne. Daj nam, Panie, serca, które będą świadome, że jesteśmy istotami duchowymi też, nie tylko cielesnymi. Daj nam tę świadomość, że śmierć nie jest końcem wszystkiego, ale jest początkiem wieczności i albo będzie to poranek radości życia albo będzie to wieczna noc cierpienia wieczna noc potępienia daj nam łaskę byśmy to rozumieli daj nam łaskę byśmy do tego poważnie podchodzili Kochany Ojcze, byś błogosławił ten czas śpiewu i modlitwy. Pomógł nam też w tych pieśniach słyszeć Twój głos, doświadczać Ciebie, a Ty dotykaj naszych serc dzisiaj. Ratuj grzeszników, uzdrawiaj chorych, objawiaj swoją łaskę i moc w naszych duszach i też w naszych doczesnych potrzebach. Do Ciebie przychodzimy, boś Bogiem naszym który ratuje nas zarówno tutaj na ziemi, jak i poza grobem. Dzięki Ci. Chwała Tobie. Amen. Podstawmy.